Cel. Pozwól mi wyjść na spotkanie, lub otwórz okno, rozpędź mroki. Na chwilę krzyk nie ustanie. podwól niech spojrzy na obłoki. Niech się pokłonie jasnemu niebu, niech się za serce chwyce zbolałe i wiem, zapłaczę. Ale czemu? Chyba zwycięstwu na cześć, na chwałę. Pozwól mi wyjść na spotkanie. Do kogo mówię? To chyba sen. I kogo proszę o zmiłowanie? Wszędzie tu pusto. O hej, o hej. A więc nie wyjdę na spotkanie. Zaprę się w sobie, w myślach, zatopię. Sam jasność stworzę. Nim dzień nastanie, popłynę srebrnym obłokiem. Miał nadzieję.